3 litery rta, prawdy odzwierciedlenie, co jest w scenie Konkret podziemie, co jest w Wiersz W wierszach znalazłem ukojenie, co jest w scenie Te sample, te brzmienie to jest w scenie RT, uderzenie, uderzenie, L.S. Zmuszany nieraz, sytuacja trudno nie pokazuje łez Pamiętam o metodzie zajebistej Wiara w szczęście, bez kończyny, czterolistnej Czyste. Mam ciśnienie, mam nadzieję, wiem pomożesz Jezu Chryste Jedyne co możesz zarzucić, stałem się wybredny Jeśli chodzi o muzykę, ale kocham te band Nie kocham osudską A bez tu rap i gdy nawija mój krewny Wiem, że mamy wspólne myśli, by stracili wszystkie zęby Frajerzy, którzy przyszli z adwokatem Mamy bez, gdy kreśliłaś się przyszłość, dowód odpowiedzialności Opłacony ten przez tatę, dawał popis możliwości Jak wryty ryty mogą stać, tylko tak i tak stałem Po części na to wyjebane, Miałem, bo już dawno zrozumiałem, zrozumiałem. Trzymam ze swoimi ostatnio do pierwszymi, trzymam ze swoimi Nie wiem jak można tak błądzić Jebać policję, tylko chod, Mirodrom, i na kamafur, co Co jest w cenie, Czy nie słowa na tym bicie? Co jest w cenie? Prosty człowiek, życie Bo jest tylko jedno, strzał dziesiątkę sedno Masz to co dla mnie w cenie, ludzie których cenię Lojalność i wiara, SMW w słowach para W ci siedzi moc, spokój niesie noc Ze sobą ciszę, ja siedzę sobie piszę słowa tu do bitu, bez farmazonów, bez skręcania kitu Cenę, co za cenę? Czego? Ja i ty kolego? To dwa różne światy Ty na mordzie puder, a ja w oczach kraty To nie te klimaty, to nie te klimaty Teraz ponobaty baty, za dobrych ludzi w celach Wolność to nie dolce, które są w porcelach Wiesz większe to znaczenie, to jest właśnie w cenie Ceny jest kurwa szacunek, zrozumienie Czy ty wiesz człowieku, koniec roku, a nie wieku? 2.006? są są RTA, weźmie niekiełas Mirodrom, but karew, i na Jak nie wiesz co jest scenie, to masz wtedy w TDW to nie kurwa, wchodzenie na scenę W scenie są nasze cienie, na murach tych kamieni w Scenie są nasze kroki, których nikt tu nie chce zmienić W konkretnej scenie jest fakt, że jesteśmy wierni Wszechmogącego ojca, a nie sery w, w dońcach To ma wielką wartość, tak jak moja upartość Spotkałem swych odmieńców, a to pierdolona rzadkość Dziękuję ci Matko, Zagę gęk przed Dzięki wam, teraz stoję tu za mikrofonem, warczę W, ojciec H, jest tu ze mną, to mój chrędy. Baleć GZW wcale nie mi potrzebny sertra w pociął sample, zrobił będę I ja, powiem sam, czy mój wokal jest uzbędny Czy Polska komera nie jest muzgnięta, takie jednym To jest scenie, fanty mam w kieszeniach, jestem wciąż biedny Mój dzień jak do frajerstwa niedyskretny Konkretnie, w prostocie, fali w samo sedno Co jest w scenie jedno, szacunek najważniejszy Co przyniesie jutro, pokażę dzień jutrzejszy Tobie nie wiesz sam, nie daję, biorę sam Daj i nie daję, z nowym dniem Witam, zgraję Bo to jest kurwa w scenie, z konkretne podziemie się unosi. I ponad ziemię, gdy gra RTA brzmienie Reprezentuję Alas z jego imieniem Chcesz mnie, masz mnie, bierz, ale Zanim zaśniesz, ale zanim zaśniesz